Rozdział czwarty. Wojna i rozlew krwi trwają. Niegodziwi zostaną ukarani przez niegodziwych. Niegodziwość lamanitów i nefitów przekracza wszelką uprzednią niegodziwość całego Izraela. Kobiety i dzieci są składane w ofierze bożkom. Lamanici rozpraszają przed sobą nefitów. I w 363 roku nefici wyruszyli ze swymi armiami z pustkowia, aby walczyć z lamanitami. I stało się, że armie nefitów zostały zmuszone do wycofania się do Pustkowia. I gdy byli wciąż jeszcze wyczerpani walką, uderzyła na nich druga, wypoczęta armia lamanitów. I stoczyli ciężką bitwę, w której lamanici zajęli miasto Pustkowie, zabijając wielu nefitów i biorąc wielu do niewoli. Pozostali nefici uciekli i przyłączyli się do mieszkańców miasta Teankum, które jest położone nad brzegiem morza, niedaleko miasta Pustkowie. I nefici nie ponieśliby klęski, gdyby ich armie nie poszły zaatakować lamanitów, którzy w przeciwnym wypadku nie byliby w stanie ich pokonać. Oto wyroki Boże dosięgną niegodziwych, i niegodziwi zostaną ukarani przez niegodziwych, albowiem w swej niegodziwości podburzają ludzi do przelewu krwi. I stało się, że Lamanici zaczęli się przygotowywać, by uderzyć na miasto Teankum i w 364 roku Lamanici uderzyli na miasto Teankum, chcąc je także zająć. I stało się, że Nefici ich odparli i zmusili do odwrotu. I gdy Nefici zobaczyli, że odparli Lamanitów, hełpili się znowu swą siłą i poszli z całą mocą i odebrali miasto Pustkowie. I gdy wszystko to nastąpiło, mieli tysiące zabitych po obu stronach zarówno Nefitów jak i Lamanitów. I gdy upłynął rok 366, lamanici znowu przyszli walczyć z nefitami I nefici nadal się nie nawrócili, nie odstąpili od swych grzechów I nie ustawali w czynieniu nieprawości I nie można w pełni opisać jak straszliwy był widok krwi i ciał poległych nefitów i lamanitów I wszyscy znieczulili swe serca i lubowali się w ciągłym przelewie krwi i zgodnie ze słowami Pana nigdy nie było tak wielkiej niegodziwości pośród wszystkich potomków Lechiego, a nawet całego domu Izraela, jak niegodziwość tego ludu. Ilamanitom udało się zająć miasto Pustkowie, albowiem liczba ich znacznie przekraczała liczbę nefitów. Ilamanici pomaszerowali także ku miastu Teankum, wyparli stamtąd jego mieszkańców i wzięli wielu do niewoli, zarówno kobiety jak i dzieci – i składali je w ofierze swym bożkom. I w roku 367 nefici poruszeni tym, że Lamanici składają ich kobiety i dzieci w ofierze bożkom, uderzyli na Lamanitów z tak wielką zaciekłością, że znowu ich pokonali i wyparli ze swego kraju. I do roku 375 Lamanici nie przyszli walczyć z nefitami. Ale tego roku Lamanici zebrali Wszystkie siły i przyszli walczyć z nefitami I było ich takie mnóstwo, że nie można było ich zliczyć Od tego czasu nefici nie zdobyli przewagi nad lamanitami Którzy ich pokonywali i rozpraszali Jak słońce rozprasza obłok rosy I stało się, że gdy lamanici przyszli walczyć o miasto Pustkowie Wywiązała się niezwykle ciężka bitwa W której lamanici pokonali nefitów i Nefici znowu przed nimi uciekali, aż przyszli do miasta Boaz i tam stawili opór Lamanitom z tak wielką odwagą, że Lamanici pokonali ich dopiero, gdy napadli ich po raz drugi. I gdy napadli ich po raz drugi, wypierali i zabijali Nefitów z wielką mocą. I dokonali rzezi pośród Nefitów, a ich kobiety i dzieci składali znowu swym bożkom w ofierze. I Nefici znowu przed nimi uciekali, zbierając po drodze wszystkich mieszkańców miast i wiosek. I ja, Mormon, widząc, że Lamanici bliscy są zajęcia całego kraju, poszedłem na wzgórze Shim i zabrałem wszystkie kroniki, które Amaron ukrył dla Pana.